I cześć wszystkim, witamy Was w pierwszym od, odcinku podcastu Gierkowcy, jedynym podcaście, w którym jeszcze nie wystąpi Piotr Kuldanek, a ja jestem Piotr Zaborowski i dzisiaj ze mną jest Dominik Kowalski. Cześć, witam serdecznie. I Hubert Bejda. Witam wszystkich. Na, na samym początku dokładnie Wam się przedstawimy i zaczniemy od Dominika. Tak, generalnie wydaje mi się, że na początku warto zacząć od tego, Skąd się wzięło zamiłowanie do gier, bo wiadomo, że będziemy mówić głównie o grach Zaczęło się właściwie od komputerów 8-bitowych, u kolegi dostrzegłem taką maszynę I właściwie, jak dobrze pamiętam, to była gra Standka Racer, nawet co teraz przypominam I właściwie później poszukiwałem tych maszyn Nabyłem pierwszy komputer, nawet pamiętam, że pożyczałem też takie sprzęty Były różne konsole, był synny Pegasus było PlayStation 1, była 360. No i w tej chwili One i nawet gdzieś tam PC się przewijało, ale obecnie to już głównie tylko konsole. Ja jestem niedoszłym technikiem informatykiem. Gram na konsolach od roku, konkretnie na Xboxie One. Wcześniej miałem pc ale stwierdziłem, że nie chcę mi się bawić w te wszystkie cyrki z pc i sprzedałem go. Kupiłem Maca, kupiłem konsolę. Jestem bardzo zadowolonym posiadaczem Xbox One. E, dobra, słuchajcie, to ja jestem programistą e, z zawodu i tak naprawdę gram na konsolach już od wow, długo i jeszcze dłużej tak naprawdę. Pomimo wszystko i tak zaczynałem na pc tak jak chyba każdy no i jakby to powiedzieć coś, coś więcej o mnie, to moimi ulubionymi tak naprawdę drami zewsząd to są platformówki i, i zawsze wszystkie wszystkie odrywam, nie tylko i leci no i RPG, ale to chyba tak naprawdę taki typowy RPGowy świat informatyków dobra, słuchajcie, to jak już wiecie kim jesteśmy tak naprawdę, to może czas powiedzieć tak naprawdę o czym będzie ten, ta cała audycja, nie? Słuchajcie, audycja Dierkowcy będzie yy, tak naprawdę podcastem yy, takim popkulturowym, czyli troszkę będziemy mówić o, o, o komiksach, trochę będziemy mówić o filmach, przy czym głównie będziemy mówić o grach, bo jakby to jest nasze hobby i, i, i to głównie tak naprawdę robimy, czyli gramy w gry. Yy, czasami może nam się przewinąć jakiś wątek technologiczny yy, lub, nie wiem, muzyczny, cokolwiek by to nie znaczyło, ale tak naprawdę wszystko e, będziemy głównie kierować w stronę gier. E, no i może zajrzymy e, sobie, co my tutaj mamy dzisiaj w naszej rozpisce na ten odcinek. E, jeżeli dobrze widzę, to... dominic, co my tam mamy, bo mi się tutaj... E, krótkie omówienie B tym Mirror Search, ja się chciałem. E, ale... A, spokojnie, możecie mówić nie wiem, ja z Piotrkiem chyba ją tylko ogrywałem, Dominik jej nie ogrywał tak, jeszcze nie miałem okazji mm -hmm. i moje wrażenia są całkiem niezłe, to znaczy to nie jest gra dla mnie jakby, ale wiem dlaczego ta gra może się podobać bardzo fajny jest flow przemieszczania się po tym całym mieście, to mi się strasznie podoba i bardzo podoba mi się taki mały niuans, to znaczy mapa w głównym menu ona jest bardzo dobrze zaprojektowana. Yy, coś na wzór wizji, ale... Yy, no, nie do końca. ale 3 jest ta, ta, ta, ta, ta. To jest super. Nie no, ogólnie ja, ja też odrywałem Betemiro, czy dosłownie dzisiaj, bo dzisiaj wyszło tak naprawdę. A, a mamy, to też warto powiedzieć, że mamy 5.22 22 kwietnia. Tak, to bardzo no ważne no i co dacie. To jest bardzo ważne, no, dokładnie. Ale wiadomo, odrywałem sobie betę i mi się podoba ta gra. W sensie ja ją kupię na premierę, bo podoba mi się w niej po prostu wszystko. Od tego całego designu świata, który pojawił się w poprzednich częściach, który został troszkę bardziej zmieniony tak naprawdę, bo tam to było takie tylko i wyłącznie czerwono-białe. Tutaj tych kolorów jest dużo, dużo więcej i widać, że to jest miasto, jakby to powiedzieć, z krwi i kości. Eee, e, tak naprawdę e, bardzo mi się podoba ta, ta mechanika przemieszczania, bo bałem się jak powiedzieli to na którymś E3, że e, no zrobiliśmy mechanikę, która jest push button run i i tyle, nie? Jeden przycisk do robienia wszystkiego i, i bałem się tego, a okazuje się, że tak naprawdę stworzyli coś, coś dużo fajniejszego. Tak, tak, i. to, i to można... jest super akurat. Przycisk chyba bumper odpowiada za trulanie się, e, trigger odpowiada za skakanie, to jest naprawdę fajnie zrobione. Naprawdę fajnie, tak, to prawda. Nie, przyciski X, X Y, A, są odpowiedzialne głównie za, za walkę tak naprawdę. Więc jest naprawdę fajna ta mechanika. No i tak jak powiedziałeś, mapa. Mapa, której nie było w pierwszej części, jeżeli dobrze pamiętam. Czy ona była tam? Nie, była czy nie była? Yy, nie wiem, ja nie grałem w pierwszą część. Nie graliście w pierwszą części? Ja już nie pamiętam, nie będę ukrywał. Yy, yy, I nie chcę też zrobić takiej mojej No ale jeżeli będzie, to mnie poprawicie. Wyślcie, wyślecie maila, którego dostaniecie pod koniec odcinka. No i... Co, no mapa jest tak genialna, że ja mam ochotę w to grać i grać i już widzę, ile tam będzie znajdzie do, do roboty. No, nie wiem, beta to beta, nie? powiedzieć. Znaczy, ja powiem. jeszcze chciałem powiedzieć od strony technicznej, bo ta gra bardzo odstrasza. Chrupie Technicznej. W sensie, ja, jakim technicznym, nie wiem, grafika? Tak, tak, to grafika. Mówisz o grafice. No 720p no, to mi osobiście... widać na Xboxie One, nie wiem. Y... Po prostu... Wiesz co, ja tego nie zauważyłem, bo byłem zajarany jak, to, jak, jak się biega, nie? No mi to akurat nie strasznie przesz u... przeszkadzało. Tak samo jak w Titanfallu też. 720p to jest bardzo słaba rozdzielczość. Szczególnie jak grasz Jest, na... ale w Titan... Tylko wiesz, w Titanfallu to jest też troszkę inna, ale to to samo będzie tutaj tak naprawdę, gdzie ta tutaj masz ciągle coś się dzieje. No tak, tak. Ty nie masz czasu patrzeć Czymiesz na te i po prostu, wiesz, ale no pierwsza lokacja w deszczu, no, to wygląda po prostu strasznie, tragicznie. No wiesz, trochę to inaczej odebrałem, ale to też moje, moje własne zdanie. Jakby, jakby nie patrzeć, może i grafika jest słaba, ale tak jak powiedziałem jest... Ale jest 60 klatek tutaj... za to. Jest, o, jest 60 lat, tak, i, to, i to widać, mm -hmm. i to czuć, i, i biega się fajnie. Mm, co jeszcze ciekawego na temat betymirusa, czy tak naprawdę? E, chyba najważniejsza informacja, kiedy ta gra wyjdzie. Mm -hmm. I to jest troszkę ba bałączka, bo drama miała wyjść w maju, jeżeli dobrze pamiętam. Niestety zostanie przesunięta na czerwiec. I to troszkę boli, bo mam wpisany w kalendarzu, zakupie i... Tak, dokładnie, Teraz dokładnie w 9 czerwca w Europie. 9 czerwca. No, trochę późno. No Czyli tak naprawdę pozostanie nam bieganie na wakacjach. Siedzenie przed komputerem. A, jeszcze jedna rzecz to na, na temat czy co było kiedyś mówione przy pierwszej części. Ta gra ma wielki potencjał pod względem VR-a. Przy czym przy pierwszej części... No wiadomo, wtedy VR jeszcze nie istniał, tak teraz, wiecie, wszystkie headsety, HTC, Vive, Oculusy, nie, Oculusy, to wszystkie rzeczy, e, zaczynają nam wchodzić na rynek i tak naprawdę, jeżeli Mirror's Edge będzie wspierał jakikolwiek headset, ten, ten do VR-a, to ma to szansę. Chociaż boję się, że ludzie mogą żyć. Tak, yy, ja też właśnie chciałem to powiedzieć, że boję się, że po prostu ze względu na tak szybką rozgrywkę będzie naprawdę ciężko z, z chorobą lokomocyjną. To prawda, ale tak czy się to ma potencjał vr Tak. bo bardzo dużo rzeczy jest robione nawet, nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej, jak na to patrzę, że po prostu jakbym miał, miał na sobie headset, to ja bym wnikł w ten świat, bo on jest taki bardzo... Przejrzyste, ty wiesz, gdzie masz biec, ty wiesz, co to są za postacie. Może trochę mi brakuje też tego, że biegamy tylko i wyłącznie po, po dachach, nie? Że nie ma zejścia na dół, do... ale to jest beta, więc nie wiadomo, co tam będzie normalnie w historii. A nuż widelec może będzie, będzie można jakoś łazić po mieście. Mhm. No i właściwie tyle na temat Betty Mirrors Edge. Bo poczytamy. W ogóle, Hubert, ważne pytanie do ciebie. Ty, rozumiem, nie kupujesz jej na premierę. Na premierę nie, chociaż y, zastanawię się, jeżeli stanie, je, chociażby o te pięć dyszek. Y, wersja jakaś używana, czy... No. Na pewno kiedyś to ogram. No rozumiem. A ty Dominik jesteś zachęcony tymi wszystkimi naszymi znaczy, trochę y, hmm. krótkimi informacjami? Troszkę martwi mnie ten aspekt techniczny. Nawet miałem o to pytać tak w toku wypowiedzi Huberta tak naprawdę. Że martwi mnie to, że już teraz kiedy ta generacja jest w toku mocno, nawet tu zaczynają mnie domagać tak technicznie, trochę mi to martwi. Wiesz, wiesz co, to jest myślę, mi się wydaje, że 720p to jest ustawione. Pamiętajmy, że to jest beta. Dokładnie, mhm. to jest ważne, to, to jest bardzo ważne, bo 720p przy becie może być 1080p na premierze. I, I to naprawdę mogą, mogą się różne dziać. Najważniejsze jest to, żeby to działało na chwilę obecną. Nie? I to działa. W 725 działa, nie? W 60 latkach i, no, chociaż i nawet nie i nawet nie się zgubi, troszkę. Tam... Gubi nie zgubiło były. ani razu. No były takie momenty, w których. Raz, raz, miałem, raz miałem zacięcie przy katstęce. No. I to było troszkę słabe, bo ale wszystkie, jeżeli tak mi się przynajmniej wydaje, te wszystkie katsenki, które które są, są renderowane bezpośrednio na silniku gry. Mhm. I, i, I to bardzo fajnie wygląda. Chociaż mi przeszkadza to przechodzenie ciągle. Jak wchodzi się w klascenta, to jest takie przejście do białego. Zaczyna się a później znowu jest przejście do białego. Pomimo, że ciągle jesteśmy w postacią, widzimy z jej oczu, tak? To jest troszkę słabe. No to, to jest takie moje odczucia no, ja, Dobra. ja jeszcze chciałem w kwestii tego, że Mirror Search e, został przeniesiony na czerwiec, powiedzieć, że mój kochany Sherlock Holmes też został przeniesiony na czerwiec i nie wiem, co się dzieje z tymi grami majowymi, że wszystko jest przeniesione. Kurczę, no, e, Uncharted też chyba został przeniesiony tam o dwa tygodnie, tak? Tak, tak, tak. tak został, no. został. Chociaż tak naprawdę już niedaleko tutaj jego premiery to. Znaczy, przesunięcia teraz gier to jest w ogóle normalka, tak naprawdę i wcale bym się tym nie dziwił w tej chwili. No tak, ale dzi dziwią te dwa tygodnie, bo to jakby dużo zrobić nie można w te dwa tygodnie. A, a, a nie no, co najwyżej? Jedyne co można zrobić. Draj tak już jest w tłoczni. Mm -hmm. Normalnie poszło do tłoczni, to jest na, na 100%, tak. jeżeli ktoś przesyłali. No, day, day one patcha mogą zrobić. To Dokładnie, to jest to co mogą zrobić, to jest day one patch. Mm. Albo jakieś logistyczne aspekty Dobra. tak naprawdę. Tak to może wyglądać. to mało bardziej... kiedy się to zdarza. Mało kiedy się to zdarza. Naprawdę częściej jest to po prostu crunch i, i, i wyszukiwanie wszystkich badów. <laughs> Jeszcze żeby gracz, który dostanie to na premierę nie, nie mówi, że kurde menu mu się straszowało i nie jest w stanie uruchomić dronie. Tak, tak. tak. Wszyscy pamiętamy Batmana na pc -cie. Dokładnie, pamiętam, mm -hmm. pamiętamy. Dokładnie. Batman na pc -cie. Dobra, słuchajcie, to może jak opowiedzieliśmy sobie o będzie Mirror Search to zostaniemy troszkę nadal w grach, czyli naszym tym, i opowiemy sobie o naszej grze, w której się tak naprawdę poznaliśmy, czyli The Division. Tak i teraz ważna rzecz ten tydzień był totalnie wolny od The Division <laughs> u wszystkich gdzie zazwyczaj nam naprawdę dużo gramy a, a, a akurat w tym tygodniu zrobiliśmy sobie taką małą przerwę i, i na pewno wrócimy e, no ale dobra może opowiedzmy trochę o patchu, który pojawił się jakiś czas, czas temu bo po tym patchu nadal ciągle się wiele rzeczy zmienia nadal, nadal są maintenance i i, I dużo rzeczy tak naprawdę denerwuje, mało rzeczy jest chyba poprawionych, tak naprawdę na chwilę obecną. Jak uważacie? Mm, to znaczy, ja, jak dziś pamiętam, że dwa tygodnie temu, właśnie po tym patchu, yy, który miał wprowadzać te zrzuty zapatrzenia, te nowe przedmioty, chciałem sobie zagrać jedną misję, której mi brakuje do Achievementa i po prostu nie mogłem, bo cały czas wypadałem z misji yy, przez tekstury. Po prostu wyłączałem grę, włączałem i cały czas wypadałem z tej misji, przez tekstury, nie mogłem nic zrobić, więc ta gra na pewno jeszcze nie jest do końca załatana. No niestety. Zgłosiłeś tego baga, bo to jest ważne. Nie, nie zgłosiłem tego baga. A widzisz, to od razu uprzedzam wszystkich naszych słucha słuchaczy, jeżeli gracie w jakiekolwiek grę i znajdziecie cokolwiek, byle główienko, nie wiem, nawet właśnie, że menu wam się źle wyświetla, wszystko, naprawdę, róbcie streamy i wysyłajcie, bo to naprawdę pomaga No wiesz, ale domyślam się, że akurat dywizja ma tak duży, tak dużą społeczność, że na pewno już o tym wiedzą. Wiesz to nie możesz tak, nie można tak jakby podchodzić, bo w ten sposób można, on, naprawdę żaden bad mógłby nie zostać zgłoszony. Tak, tak. Bo można pomyśleć, że ktoś inny zgłosił go za mnie. Mm, no ale przecież... To jest taka, ta, taki disclaimer. Kurczę, no te echa są nadal niezałatane, no, mam dwa echa do <śmiech> mojego achievementa upragnionego i po prostu już miesiąc czekam, jak ta gra wyszła, to od razu nie mogę tego zrobić i na forach ludzie piszą po prostu no masami, że nie mogą tych ech zebrać i nikt tego nie ma. Ale łapa. to są dokładnie te dwa, to, dokładnie te dwa takie tak, same, jakby tak. wszyscy ludzie mają dokładnie te, te dwa? Yy, to znaczy, na pewno yy, ludzie mają te dwa, yy, ale ludzie się też skarżyli na inne echa. Więc z tym yy -y. echem jest w ogóle jakiś okay. problem straszny. No cóż, no masa jeszcze ich pracy czeka, tak naprawdę. Yy, dobra, Dominik, te... Na coś na rzecz w dywizji ostatnio? Bo... Tak naprawdę wiesz, co bardziej na y, powtarzalność, ta, która jednak jest duża, i cieszę się, że mamy plan, aby teraz troszeczkę bardziej zwiedzać ten Dark Zone, y, czy tam strefę mroku w Języku Polskim. Tak naprawdę y, uważam, że ten tydzień przerwy znakomicie zrobił y, i chętnie wrócę teraz do Gierki. Tak naprawdę do jakiejś y, fajnej sesji. Bo jednak można po tak długim graniu i jednak regularnych spotkaniach można się zmęczyć tym tytułem. Znużyć się totalnie. Tak, tak, tak. Ale pamiętam, że z tego co mi tam w poniedziałek ostatni raz mieliśmy okazję pograć troszeczkę, to jednak prawdziwą frajdę daje dopiero tętarkom w tej chwili, kiedy są te wysokie poziomy. I przede wszystkim nie ma takiej powtarzalności, tak, która w tych misjach jest po prostu, no, z, one są hmm. pewnym schematem, obarczone za każdym razem i nie da się ukryć, znamy to wszystko na pamięć w tej chwili, tak naprawdę. No, jeszcze dochodzą do na te zrzuty zaopatrzenia aktualnie, tak. tak, tak, Na no, tak, tak, które tak, trzeba tak. się bić z innymi graczami, to też jest bardzo dokładnie, fajne. Dokładnie, dokładnie tak. Tak. Także ja dalej, nie dalej, nie. dalej mi się podoba, dalej jestem zainteresowany, <laughs> mimo tych już ponad 100 godzin. Wiadomo, że to też nie jest jakiś tam niesamowity wynik i są osoby ze społeczności, które już przebiły 300, podejrzewam spokojnie. Ale też, tak jak rozmawialiśmy, ja nie chcę poświęcać temu tytułowi całego mojego grania, tak? Nie chcę być graczem jednej gry, bo jest tak dużo tytułów. No, to prawda. To... Ogromna ilość, tak? Naprawdę. I nawet lubię też wrację do starszych pozycji, nawet z 360. -tki. I szkoda moim zdaniem poświęcać czas wyłącznie na jeden tytuł po prostu. Mamy jego ograniczoną ilość. Wszyscy pracujemy, wszyscy mamy swoje życie też prywatne, które toczy się obok grania, więc no, chciałoby się ten czas wykorzystać naprawdę w ten sposób, żeby też poznać jakieś inne historie, tak? Choćby Life is Strange mam ciągle do grania wilka, masę rzeczy tak naprawdę, jak się tym zastanawiam. No, to prawda, musimy uważać, żeby, żeby ta drama nie stała się taką jedną drą, którą będziemy odrywać ciągle i ciągle. Choć ostatnio zauważyłeś, że jest tak, że pomimo, że próbujemy odrywać inne rzeczy, właśnie w takich przerwach jak teraz, mm -hmm. to prawda jest taka, że ostatnio dramy tylko i wyłącznie w dywizję spotykamy się o jednej wyznaczonej godzinie. Tak. E, dramy no, dwie godzinki tak i, i, i Lulu, nie? Tak. Taka, taka troszkę praca nam się z tego zrobiła, ale próbujemy tego unikać. Tak, tak jest. E... Szczerze mówiąc ja z dywizją mam parę problemów w tej chwili i, i jest to naprawdę tak dziwne rzeczy. Na przykład e, trochę jakimś studentem nadal nie jestem w stanie zrozumieć dlaczego wchodzenie na pocztę jest zrobione w tak beznadziejny sposób, że chodzi się wolno, Traci się na tym, może nie jest to dużo czasu, nie wiem, 10 sekund, 15, ale jednak to wkurza, kiedy normalnie można sobie biegać wolno i swobolić, po prostu ile wlezie, skakać, biegać i, i, i, i, i, i hulej dusza, piekła nie ma. Tak naprawdę to wchodzenie do tej poczty jest tak, cholernie, to bardzo wkurza, cholernie wkurzające. Szczególnie, jeżeli się wchodzi, wiesz, 5 razy, 5 yy, razy na godzinę, czy jak cały czas wchodzi, to, to po prostu to nie ma siły na to. Nie wiem. Mam parę pomysłów, jak to rozwiązać, ale ja wiadomo, Ubisoft ma, ma swoje pomysły dość często. Mhm. Prawda jest taka, że jeszcze jest parę innych bugów, które są dziwne. Na przykład ostatnio zauważyłem, że przyklejanie się do, do rzeczy, czyli takie, nie wiem, wchodzenie za osłonę, Często nie działa. Nie wiadomo dlaczego. Po prostu klika się A i, i się przy... yy, si, po prostu nie, się nie przyczepia albo robi to w totalnie drugą stronę, że ja chcę się przyczepić do powiedzmy do beczki, która gdzieś tam stoi obok i obok jest latarnia to zamiast przyczepić się do tej beczki przyczepię się do latarni. Nie wiadomo dlaczego. No, no to ja akurat takich problemów nigdy nie miałem z przyczepianiem się. No widzisz, mi się ostatnio dość często zdarzało i się zaczynam troszkę wkurzać, bo, bo muszę mocno manewrować tym, tym padem, żeby tam... I, i tą postacią, żeby tam sobie to rozdziałało, nie? Zwłaszcza w ferworze walki tak naprawdę, tak? Kiedy zaczyna być jakieś małe piekło tak naprawdę i walczysz z tym, żeby... No w zasadzie to, czy tam schowasz się poza słoną, to decyduje o tym, czy przetrwasz, czy nie, tak naprawdę. No, dokładnie, dokładnie. Ale dalej uważam, że gra jest dobra, tak? Dalej, yy, mimo, że Wiele razy o tym rozmawialiśmy w trakcie rozgrywki naszej, że my, myśleliśmy wszyscy, że będzie inna gra, tak naprawdę. No, totalnie. Przecież no, no, nie idziemy utrywać. Ta gra, czyli do Division, nam się wydawało, że będzie takim hmm, podobnym do Call of Duty, tylko z trzeciej osoby, mm, takim tak. strzelanikiem troszkę piu-piu może jakieś tam cyferki wyskakują, ale to nie, nie ma większego znaczenia, tak? ci buchę nasze zdziwienia, Ci bardzo myliliśmy. Tak, ja sądziłem, że to jest taktyczny shooter tak naprawdę na początku, bo wiadomo Tom Clancy pod tą banderą właśnie wydany i tak naprawdę wielkie zaskoczenie, ale wydaje nam się, że po tych stu godzinach chyba już wiemy o co chodzi i zaczęliśmy grać w taki sposób, jak powinnoś tą grę grać, czyli na sadystyki tak naprawdę, tak? tak naprawdę. No, dokładnie, więc nauta dla osób, które jeszcze nie drały w The Division, albo dopiero zaczynają grać i, i myślą, że to jest właśnie taki shooter, to nie jest shooter, to jest RPG. O ile są takie osoby. Albo taki action RPG. To jest taki action RPG, tak naprawdę, bo coś bardzo podobnego do Borderlandsów. Dokładnie. Dokładnie tak. No i do Destiny tak naprawdę. A, no i, trzeba, tu, i, i do no. trzeba wyłożyć tak. w tym mas masę czasu, bo gramy 100 godzin i, i naprawdę no, ciężko idzie na tych rajdach. Y... Tak. tak, nie będziemy ukrywać, że y, najazdu jeszcze do tej pory tak. nie zrobiliśmy. A już mamy. A próbowaliśmy. No, ale prawda jest taka, że chyba godziny tak naprawdę o niczym nie, nie świadczą przy takich drach. Możesz spędzić 100 godzin i nie będziesz miał z tego nic, bo po prostu, nie wiem, będziesz chodził i, i robił jakieś właśnie zbierał echa i tego typu rzeczy. Mm, a inna osoba po prostu wejdzie do Dark Zone i będzie miała super świetny gir i, i a zrobi to w 50 godzin. Okay. Tak. Ten... Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Dark Zone, tak naprawdę tam yy, na moje oko to nie chodzi wyłącznie o graty, tylko o to, że tam się dużo dzieje w sposób losowy. I tego mi brakowało, takiej, takiego zaskakiwania. Tak, że przeciwnicy przynajmniej pojawiają się niemal na głowie, tak naprawdę, i trzeba doprzeć atak błyskawicznie. I to jest taki smaczek. tak Tego mi brakowało w misjach, które są bardzo skryptowane, no bo są skryptowane. Nie ma tam praktycznie żadnej, żadnej yy, nowości za każdym no Cała dera tak? to są skrypty, skrypty, skrypty, skrypty. Tak. skrypty. Trochę, trochę mnie to boli, powiem szczerze, bo, bo gdyby wprowadzili troszeczkę takiej różnorodności, choćby, że przeciwnicy byli inni i tak dalej, to y, tytuł byłby jeszcze lepszy tak naprawdę. Ale to już jest, y, no, niestety, tego nie zmienimy, tak? To jest powiem, tam, pewna wizja artystyczna Ubisoftu i możemy tylko się z tym zgadzać lub nie. No to prawda, ale za to mamy właśnie ten dungeon, który jest powiedzmy takim może nie do końca losowo generowanym e, Dungeonem, Czyli, czyli takim lochem, który, który mógłby nam, nam pomóc właśnie rozwiać tą nosą, taką nudę i, i, i się cieszyć z tej gry, bo jednak Dark Zone jest, jest dość specyficzny, jest, nie jest losowy, ale jest taką wielką niespodzianką tak to można powiedzieć, bo jednak, no, mieliśmy parę akcji, nie wiem, czy pamiętacie, ja, ja no ludzie to po prostu umieją nam się podczepić i ja yy, jakiś jeden gość mówi, nie, nie, ja wam pomogę, tutaj zabijemy tego jednego zutka i wszystko spędzi spoko, nie? Okay, okay. I, I nagle strzela nam w plecy, Ale nie? Ale to buduje cały klimat Dark zona. to jest właśnie fajne. To prawda, to prawda, to prawda. Ja, ja nie mówię, że nie, nie? Tylko mówię, to, to jest taka, taka jedna wielka niespodzianka dla, dla kogoś, kto, kto tam wejdzie. Nigdy nie wiesz, co się stanie. Wiadomo, że mechaniki w Targowaniu nie są idealne. To każdy już wie i wiele że ten mechanizm rołgów nie jest perfekcyjny, ale mimo wszystko daje to frajdę tak. Ja tam ostatnio doskonale się bawię i powiem szczerze, że nie czuję potrzeby robić tych codziennych misji w kółko tego samego, bo ile można, tak? Czy, czy 10 razy nie no, to, to samy, jest fajne? No już nie jest fajne, nie oszukujmy się. Tak, ale trzeba też zauważyć, że to jest tak naprawdę pier pierwszy raz tak zaimplementowany w grze typ multiplay multiplayer, więc a, więc oni muszą się jeszcze sporo nauczyć. No jest to nowatorski w jakimś tam mm -hmm. stopniu, na pewno. Ciekawe, czy takie coś zaimplementują też w Wildlands. Jak to będzie <grym> wyglądało? No, ja, ja... no właśnie, wiesz co, jestem ciekaw tej gry pod wieloma względami, tak jak kiedyś już rozmawialiśmy. Nie... Na, na, na naszym takim właśnie czacie nie, wewnętrznym, że Wildlands to jest gra, o który troszkę się boję. W sensie z jednej strony wiem, że mogłaby być to świetna gra wziąć po prostu wszystko to, co ma dywizja, przerzucić to na otwarty świat, zrobić to bardziej taktyczny mm -hmm. shooter, no a i nie teraz rapidowy. to tak wygląda, jeżeli się patrzy na te trailery, ale no jestem też bardzo ciekawy, no jak to No właśnie. No właśnie o to chodzi, że ja, ja mówię, ja się troszkę boję, że jeżeli oni to przyniosą jeden do jeden z dywizji i, z, i, i masa rzeczy po prostu zmienią jakby setting, nie nie będzie to Nowy Jork, tylko to będą dzikie ee, jakby to powiedzieć, przy, przy, nie nieprzestworza, tak? <grystanie> Ostępy. <grystanie> o, tak, dz, dz, dz, dz, dz, dzikie płaszczyzny tak naprawdę, <grystanie> po których się biega i, i, i ten, to nie będzie tak naprawdę to już no, Będziemy znali całą mechanizm. No moim zdaniem, jeżeli chcą nas zachęcić do tego grania, to, to musi to być właśnie taktyczny shooter, jakiego oczekujemy. Na razie tak to się jawi. Ja też próbuję jakoś unikać nadmiernego hypu, chociaż już wiemy, że pojawił się preorder na Amazonie. Mm. Więc no w... w przyszłym roku ma wyjść. Myślę, że w tym roku bardzo dużo się dowiemy na E3. Tak, także warto śledzić na pewno i myślę, że będziemy śledzić E3. Choćby dlatego, że móc opowiedzieć właśnie naszym słuchaczom yy, nasze wrażenia, rzecz jasna, bo każdy troszeczkę inaczej na to będzie patrzył. No ja co roku oglądam no, I, i co roku mam wielki hype na 3 i po prostu no... I w trakcie, gdy jest szana, dla co, o Boże, jaka reklama. <grym> tak, ale to no, się, to, jest, to jest klimat jednak, tak. To jest, ja, no to jest to, jest jest to jakby nie patrzeć, jest to, jest to tych imprez jednak wiele nie ma tak naprawdę typowo gierkowych, tak naprawdę, co so jest Gamescom, jest E3 i 2 g 12 I takich ogólnoświatowych, ogólnoświatowych, jeszcze masz ten cały TG, A, TG. no ten japoński, takie games show, tak, tak. TGS. Tak tak, tak, tak, jeszcze to jest. Ale no, to jest fajne, to że... To są takie trzy wielkie. To jest Pax, fajne, że... To jest fajne, że... To jest fajne, że wszyscy producenci zbierają się jakby na jednym wydarzeniu i wtedy prezentują wszystkie gry niż żeby to było jakoś oddzielone od siebie, odseparowane, nie. No, oczywiście, no może prócz całego eksperymentu, który był rok temu, jeżeli chodzi o PCATę. Tak, <laughs> nie wiem, tam w ogóle cokolwiek pokazali, chyba nie. A wiesz co, jeżeli dobrze pamiętam, to były jakieś małe indyty, ale mało i chyba jedna chyba droga jedna była w ogóle pokazana, że działa. Cała reszta to były albo trailery. I to nawet takie trailery bardziej teasery, coś w tym stylu. I, a było bardziej jarano, re, jaranie się. O Boże, bo my tu zaimplementowaliśmy grafikę tak. wraz z NVIDIA i jest super zajebiście. To może Radeon, daj... Radeon. A może Radeon, whatever. Tak naprawdę było takie trochę jaranie się. I nawet sami PC-towcy, jak, jak, jak się ich tam dopytywałem, to mówili, że nie byli w stanie tego oglądać, bo myśleli, że pokażą im, że kurde, mamy fajne, zajebiste gierki na, na PC-ta, nie? I nie, będą, nie będziemy się rozwodzić nad tym, jakie tarty są zarąbiste, nie? No tak, ja, ja niestety było inaczej. Ja to pamiętam, że rok temu to oglądałem i zrozumiałem tylko marketingowy bełkot producentów kart graficznych. I, i to jest wszystko, co zapamiętałem z tej konferencji rok temu. Dokładnie tak było dokładnie tak było. Ja jestem bardzo ciekaw, co pokażą w tym roku, kto będzie dokładnie, jakie będą tytuły. Naprawdę jestem mocno zainteresowany. No, i wa warto, warto powiedzieć o jednej rzeczy. O, nie wiem, czy wiecie, kto wraca na E3 po, po wielu, wielu latach. Czyżby Nintendo? No właśnie nie Nintendo, ale inna firma, od której ostatnio się zaczyna dość głośno mówić, że, że być może tworzy nawet konsolę i, i jest to Sega. Nieprawdopodobne. To legenda przecież. To jest legenda i są plotki takie, że być może wróci Dreamcast. oj, to grubo, bardzo. To takie są ploteczki, mógłby namieszać i ja bardzo bym chciał, żeby, żeby Sega weszła i, i pokazała. Tak, ale wtedy byś miał cztery by. konsol na rynku i teraz weź wybierz nie jedną. No i bardzo dobrze, czym większy wybór, tym lepiej. Tak uważam. Ja wiem. To znaczy, jeżeli na każdą grę... Ty robisz monopol. Dobrze, tylko e, jeżeli na każdą konsolę byłby, byłyby osobne ekskluzywy, e, no to to było trochę ciężko zagrać we wszystko. No i nigdy... Ale, panie, nigdy nie zagrasz we wszystko. A. Czas. B. Właśnie konsole. Bo, bo co, co będą no różne. Wiem, tylko, wiesz, wszystko, co C, mnie interesuje. Wybrane tak? gatunki. No dokładnie, więc prawda jest taka, nigdy się nie odra wszystkiego, a czym więcej konsol tak naprawdę... ten Może, umówmy się, może nie czym więcej, bo to też, tak jak mówisz, musi być jakieś ograniczenie. No ja się... Devi, tak, muszą zrobić każdą wersję na każdą konsolę, to też jest trochę prawda To prawda, ale ja bardzo bym chciał, żeby Seda wróciła, bo troszkę mi brakuje... No brakuje mi Sonika, nie będę ukrywał. Ale on był wydawany na... Był wydawany na, na. Tak, był wydawany, ale jednak to nie jest to samo. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś miał okazję podrać y, na, na Dreamcastie y, w Sonic the Hedgehog, y, the Hedgehog to, to naprawdę polecam, bo, bo to jest świetna nie zabawa. grałem chyba na a jeżeli, a jeżeli nie macie i posiadacie coś, coś, coś fajnego, y, co, co ja i Dominik posiadamy i jest to taka, taki fajny mikrokomputer mikro jak Raspberry Pi to tam można sobie emulować w masę konsol i właśnie Dreamcast tam jest. To nie mam świadomości, że akurat nawet ta platforma była objęta, jest objęta emulacją. To świetne, świetne wieści. Jest, jest, jest. Jeżeli ktoś się chce pobawić w emulację to, to Dreamcast tam można emulować też normalnie. No nie tylko na, na Raspberry Pi, ale na pc też, no bo jak ktoś ma mocnego pc no to przecież nie będzie się bawił w jakieś półśrodki, nie? W ogóle teraz spójrzcie na to, że y, właśnie emulacja jest straszliwie rozwinięta, w zasadzie wszystko jest emulowane, może oprócz PS2. Y, PS2 też... PS2 jest dwa, też jest. jest, PS... jest PS2 tak? to jesteś tak. w, stanie. A, tak, nie, tak, jest w stanie. Tak, jesteś w stanie. W no, PS3 jeszcze nie jest. nie jest. I Xbox też nie jest. Xbox no, no, jest na łanie, <laughs> tak? A... Więc powiedzmy, że jest. Tak. Ale faktycznie y, no w zasadzie teraz spójrzcie na to w ten sposób, jak ciężko teraz wszystko gry, skoro jeszcze masz emulację i możesz wrócić do starych tytułów. Mm. To już w ogóle robi się ciężki temat powracania, więc siłą rzeczy trzeba wybierać tak bardzo mocno to, za co aktualnie sobie do, do czego aktualnie chcemy usiąść, tak? Dokładnie, no i to polecamy też naszym chyba słuchaczom, nie? Wybierajcie, nie odrywajcie wszystkiego, bo nie potrzeby, naprawdę, naprawdę nie często nie ma potrzeby, druga rzecz to często jest albo strata waszego czasu, bo będziecie chcieli odrać każdego beznadziejnego krapiszcza jaki wyszedł I, i nie ma sensu się po prostu męczyć. No a druga rzecz, to jest też troszkę strata pieniędzy często, bo traci się masę czasu na, na to, żeby coś odrać, Masa, właśnie masę pieniędzy, bo to gry nie są tanie, umówmy się, nie są. Nie są, nie są nie to są. jest... Znaczy konsolowe zwłaszcza, tak? konsolowe zwłaszcza, ale i, i nie tylko ostatnio PC-owe też podrożały. Zobaczcie tak naprawdę, jak wyjdziecie na, na Steama i próbujecie nawet jakiegoś indyka zakupić, to... Nie, na Steamie akurat są takie wiadomo, same ceny jak konsolowe, bo y, tam w Europie ogólnie mają takie same ceny. Tak, ja, ja wiem, ja, ja wiem, jak, jak ja to są. działa, tak, ale jednak, jednak jest ta różnica, że nawet głupi indyk jest w stanie kosztować te 160 zł, mhm. nie? Tak, to się zdarza, jest to częściej no właśnie, więc mówię polecamy naszym słuchaczom tutaj wybieranie swoich gatunków, swoich gier i, i dzielenie się po prostu opinią o, o tych gierkach z innymi bo, bo też ta opinia jest ważna tak, też chcę ale... zachęcić właśnie, żeby po prostu rozmawiać o tym rozmawiać o tytułach, który się ogrywa yy, też warto sięgać do innych podcastów bo wiadomo na rynku jest tego dosyć dużo I... ale wiadomo, my jesteśmy najlepsi <śmiech> wiadomo, jest pamiętajcie jeszcze mogę powiedzieć, że to się okaże. Tak naprawdę, tak naprawdę to zachęcamy do różnorodności. To jest podstawa. Ja sam mam no, wielką listę, już prowadzę sobie listę taką, co chciałbym jeszcze zobaczyć i ona się nie kończy tak naprawdę, więc... Więcej tytułów przybywa niż ubywa, nie? Tak, teraz jest już no. w wielu podcastach, o tym mówili już no, nasi koledzy, że tak naprawdę jest nadprodukcja gier. Jest tego zdecydowanie więcej niż ma się tego czasu wolnego. No chyba, się, chyba że jeśli się jest w szkole średniej, to tak, to powiedzmy, czy tam w podstawowej... To... Nawet wtedy nie. Tam no, też się trzeba uczyć jednak. Też. Tak, też trzeba poświęcić dużo czasu na naukę i wiadomo, jak się w jakąś grę wpadnie za bardzo, to, to idzie kosztem czegoś, tak? To nie ma tak, że... Choćby snu, tak? Przede wszystkim. No, dokładnie. Dokładnie. A jeżeli chodzi o różne opinie, tak naprawdę, i różne podcasty, to e, słuchajcie, mamy właśnie to do 22 kwietnia i za 8 dni, dokładnie za tydzień, tak naprawdę. Jak ja czy płynne przejścia? E, tak, cicze płynne przejścia. Mm -hmm, mm -hmm. E, będzie podcaster, czyli taka konferencja dla podcasterów. E, tak naprawdę. E, jest ona darmowa w Warszawie i można każdy przyjść. Będę ja na 100%. Z tego, co wiem, najprawdopodobniej będzie Prawdopodobnie, Hubert. Prawdopodobnie, tak. Dominika niestety nie będzie. Z wielkim żalem, nie, no, ale na pewno spotkacie go też na innych imprezach, które dziś tam będą się tutaj wokół Warszawy, a może i poza toczyć. Mm ale będziecie mogli nas spotkać, pogadać, na pewno sobie tam połazimy i posłuchamy, co mają koledzy starsi starzem. Zdecydowanie starsi starze. Do powiedzenia tak naprawdę na temat podcastów. Warto też zaznaczyć, że to jest druga edycja już i nawet nie minął rok od pierwszego, pierwszej edycji. Ja jestem zaskoczony bardzo tym, że tak szybko, ale też cieszę się, że taka impreza po pierwsze powstała. A po drugie... I że się rozwija. Tak, i że jest drugi raz. Y, podobnie jak Pixel Heaven, o którym też chcę powiedzieć, który też w tym roku y, będzie... Ale płynne przejście. Tego, Ale płynne starałem przejście, się. Starałem proszę. się. Tak jest. Pixel Heaven 3, 5 czerwca. Y, też ja na pewno będę. Byłem już tak. na dwóch, dw trzech edycjach pod rząd. Także y, kolejny raz z wielką chęcią. No, to nawet trudno stracić tę imprezę tak naprawdę. Tam jest wszystko, tak? Jest retro, mm. jest indie, jest y, są świetne panele, jest, jest podcasting też, jest, także... Jest podcasting, jest game jam, jeżeli ktoś tworzy drę. A widzieliście gościa specjalnego na to, w tej edycji? Pan Peter Molini. E, tak, tak. Tak. Tak. tak, Tak. W ogóle oni mają Więc przygotujcie talent. się na, na, na, na, na, na fejblowanie i w ogóle e, Project Milonie i tego typu rzeczy. Jest to absolutnie gruba impreza i moim zdaniem jest wielkim błędem na niej nie być, tak naprawdę. Tak, i, i z roku na rok jest święto, naprawdę coraz tak większy indie. Tak jest, tak jest dokładnie i rozwija się. Można spotkać też podcasterów. Ostatnio spotkałem Dachmana, także naprawdę i Dawida Marona, wszystkich można spotkać, tak naprawdę tam. Mhm. Y I jest tylko, powiedzmy, jeden kłopot. Tam po prostu jest tyle treści, że nie wiadomo w co włożyć ręce, nie wiadomo, na, nie wiadomo, czy teraz usiąść do retro, czy pójść na flipery, czy pogadać z deweloperem, czy pójść na panele. Po prostu jest tego tak dużo, że no, te, to są 3, no właśnie, standardowo. To jest na każdy dzień, co robić, naprawdę. No i dlatego pójdziemy na to we trzech. Każdy wybiera coś, coś swojego i później wam opowiemy. Bardzo Pasta. chętnie, bardzo chętnie będę zbierał informacje i y, swoje wrażenia przedstawiał. Bardzo się cieszę o tą imprezę tak, no, i urlop na będzie, grany. będzie Na pewno tak. Tak, będziemy, no, bo to jednak tak Warszawa, nasze miasto. Dokładnie, nie trzeba nigdzie jeździć specjalnie, także no grzechem byłoby nie być, naprawdę. Ja też, też zachęcę znajomych, żeby też się wybrali, bo jeszcze w zeszłych, na poprzednich wydaniach byłem niestety z reguły sam, a to jest doskonała impreza, żeby grupą tam się przemieszczać i razem to wszystko chłonąć. No, to prawda. że polecamy, bardzo zachęcamy. No, pole polecamy. No i słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o też takie małe podcasty, jakby growe rzeczy. To jest coś, co we wszystkich podcastach chyba wszyscy już promują od dawna. Chociaż ostatnio troszkę się to gdzieś tam rozmyło. I są to takie spotkania, podradajmy, nie? Dominik. Tak, tak, nie wiem, tak. czy byłeś ostatnio, czy nie? Dawno nie byłem, ale zamierzam się wybrać ponownie. No właśnie ja też się zamierzam wybrać. To są naprawdę fajne spotkania. Można fajnych ludzi spotkać. Pogadać. Często się pojawiają też osoby, które normalnie pracują w game Devie. Przychodzą po prostu pogadać o Gierkach. Czasami się stanie oni wyciągnąć ciekawe informacje na, na temat projektów, na, na, które w danej chwili tworzą. Nie powiedzą wszystkiego, ale jednak zawsze jakąś tam małą informację można wyciągnąć. Tak, ja też bardzo zachęcam. Więc... Hubert, kiedyś byłeś na Miałeś yy, okazję? Nie, nie, jeszcze nie miałem okazji. Ale jeżeli się wbiorę, no to... to chętnie się mógł, że z wami wybiorę nawet. No ja, ja polecam, bo to, bo to naprawdę bardzo fajna impreza. W ogóle chciałem zdradzić, że właśnie yy, poznaliśmy się, Piotrek, właśnie na Pogradajmy, którymś tam chyba na takim większym i będą do nas dokładnie. Tak. Także to jednak impreza, która powoduje też tak, tak, tak. My znajomości. się wtedy poznaliśmy, tak. poznaliśmy poprzez, poprzez tak naprawdę Dawida Marona z PartiB. Tak, TV, on nie? wszystkich łączy. <laughs> <laughs> Bo wszyscy go znają. Jak stanie się koło Dawida, jest szansa, że kogoś poznasz fajnego. No w sumie ja was spotkałem też przez Dawida. A, a raczej przez podcast. A, tak. Chyba, chyba streamie. z pioskiem kiedyś grałem w, w z Dawidem i ten, i go dodałem mhm. do list. Tak, tak, tak, My, to, to, to też jest, to jest, to jest właśnie tak. też bardzo, ej, hello, to też była dywizja. A, Oczywiste, dywizja, ten... no tak, beta. A, to to a, była beta. otwarta beta już, gdzie nie udało mi się pograć, bo zostałem zignorowany, bo okazało <grym> się, że <grym> jest limit graczy czterech, <grym> niestety, i to był ten moment, kiedy tylko sobie słuchałem na czacie, ale w końcu znalazłem jakąś ekipę i udało się z kimś pograć, ale czułem się bardzo zagubiony, pamiętam, w tym tytule wtedy jeszcze. No, widzisz, a, a teraz strasz z nami. A to był moment, tak, to był moment, kiedy właśnie Huber się ujawnił, także tutaj jednak gry, spotkania, naprawdę to wszystko bardzo łączy. Wszystko do siebie no, pasuje. No, to prawda. Tak jest. Dobra. Jak ja sobie przeglądam naszą piękną, wielką rozpiskę, a, to więcej tematów growych na dzisiaj tak naprawdę chyba nie mamy, chyba że Dominik, chcesz opowiedzieć o tym pejnie? Dużo w niej lurałeś? Możemy... Bo to jest stara dzierka. Tak, ja, Taki gończyk ja... retro trochę. No niestety tak. Możemy wprowadzić, niestety. Bo, być, możemy wprowadzić, bo Możemy bo ja powoli mówię na, na, na malinie, odrywam stare dzierki i, i wracam do tego wszystkiego. Też uważam, że nie warto tylko się skupić na tytułach najnowszych, tak naprawdę, bo pierwsze są kosztowne, a wiadomo, nie wszystko można kupić. A emulacja jest darmowa? Yo, tak, jest darmowa, ale jej, jeszcze do... e, nie mów dalej, nie mów dalej, nie <śmusznie> mów, değil, mów dalej. Nie wiem, <śmum> <śmum> <śmum> <śmum> o co chodzi. E, tak, jest darmowa. Zostańmy przy tym. E, Dlaczego Maxa Peina? Tak naprawdę ja to jest tytuł, który ja e, przez długi czas e, powiedzmy miałem tam na swojej kupce wstydu on tam sobie leżał. I powiem szczerze, to taka trochę zabawna historia. Ja do niego usiadłem dlatego, że chciałem zobaczyć, czym się różni od Quantum Break'a, którego kupiłem ostatnio, którego jeszcze tak naprawdę nie grałem, Dopiero zacząłem. I chciałem sobie sprawdzić, jak to jest w innym tytule, gdzie taka narracja jest w podobny sposób prowadzona. I powiem szczerze, Max Payne bardziej mi wciągnął w tej chwili i jego chcę ukończyć jako pierwszego. Gra jest, mam bardzo zaawansowaną grę. Tak naprawdę na tytuł jest bardzo znany, więc nie wiem, czy to jest sens bardzo mocno go y, omawiać. Tak naprawdę jest to shooter. Y, znana marka bardzo. Tak naprawdę no, największa cecha no, to nie To, to, to co warto powiedzieć, bo to, to, to jest tak naprawdę ważne. Quantum Break, o którym wspomniał Dominik, jest stworzone przez studio Remedy. Pierwsze dwie części Whatsappina tworzyło właśnie to tak, studio. Dokładnie tak. Y, a Część, w którą grał Dominik teraz czy i, I, I odrywa Match Painter, jest stworzona przez firmę, która się nazywa Rockstars. Wszystkim nam znane z takich gier jak na przykład Grand Theft Auto, czy Red Dead Redemption. To są takie Firma podstawowe Legendary. informacje. Bardzo. To są takie podstawowe, bardzo podstawowe, ale warto o tym wspominać, bo możemy mieć różne słuchacze. Tak, a tylko mogę powiedzieć o Maksie Pani wszystkim to, że to jest genialnie, fabularnie gra, yy, znaczy technicznie zrobiona, świetnie to przede wszystkim mogę powiedzieć yy, i wiadomo, że ta historia tam nie jest jakaś wyjątkowa, ale narracja, no to jest ma naprawdę majstersztyk i ja fenomenalnie się przy tym bawię, naprawdę, ja mm. wiem, że to jest głównie strzelanie, że spowolnienie czasu, że gościu rzuca się w lewo, lub w prawo lub w przód lub w tył i tak naprawdę strzela i padają ci ludzie, ale Powiem szczerze, jak na tą na rok wydania, to, że ona już jest trochę już starszym tytułem. Naprawdę jest świetnie, świetnie wykonana i z przyjemnością dokończę. Tak, no ja też jestem fanem właśnie serii Max Payne. E, wszystkich trzech części i wszystkie były równie fantastyczne: i te od Remedy, i te od Rockstar'a. Dokładnie tak. Aha. No, a ja będę tak przeciwnikiem, bo ja w, na Maxa Payna nie powiem, co robię. W sensie dla mnie jest to hashtag nikogo po prostu. To, to nie są gry dla mnie. To co moja gry stara. Może prócz tak naprawdę da... Alien War. To, to była drak, którą tak naprawdę drałem, ale cała reszta jest dla mnie totalnie beznadziejna i, i po prostu nie chcę w to, to drać. Bardzo brutalna opinia, bardzo brutalna, kurczę. Ze, nie, kontrowersyjna, jest. <głos> Tak, tak, bo A, Bardzo kontrowersyjna, ale wszyscy co, no, hello, kto się nie boi powiedzieć kontrowersyjnych opinii, tak naprawdę nie, nie ma życia, tak, w pewien sposób, tak. Nie każdy tu musi się podobać. Każdy... Nie każdy tytuł musi mi się podobać, ja, a akurat dro mi się nie podobają. Za to dyki Dokładnie, jest tego bardzo dużo. Dobra, to na mark pejnie, na chwilę obecną skończymy dzisiaj y, nasze gadanie o gierkach. Odkurzać bardziej nie I... będziemy już dzisiaj. Nie, tak, nie, nie, nie będziemy wracać, chociaż podoba mi się sam pomysł całego naszego tutaj retro kącika i myślę, że tak. będzie się pojawiał Można częściej. Można sami czasami uaktywnić, jeżeli ktoś w coś zagra wartościowego. Oprócz Division. Wiecie co, <grym> wiecie co, jeżeli nasi słuchacze będą chcieli, mogą nam nawet podsyłać, jakie, o, o jakich gierkach by chcieli starych usłyszeć, bo tych gier starych jest naprawdę dużo, a z chęcią poznam jakieś, jakieś stare, gry, w które po prostu nie grałem. Tylko pamiętajcie, odraniczcie się też w pewien sposób e, do, do e, jakichś konsol takich, który, które posiadamy w pewien sposób, bo ja nie ukrywam, nie, nie mam żadnej konsoli PlayStation, oprócz dwójki, która stoi i się kurzy i, i służy tylko do Sting Stara tak naprawdę. No, a jedynkę można zamulować. Hmm. Więc... Jedynkę można zamulować, tak, ale... To trójkę i czwórkę e... trzeba będzie trzeba pominąć. No, no będzie trzeba pominąć, bo... Jeszcze posiadam PS1, także tutaj mogę opowiedzieć o takiej o... Nie, dobrze, nie, nie koniec retro. <grystanie> e, dobra, to słuchajcie, jak skończyliśmy sobie klącić retro, e, no i mamy takie nasze ulubione giereczki, to niedaleko od gierecze jest taka fajna kultura i, i bardzo ważna kultura, tak naprawdę dla mnie, czyli komiksy. I podadamy sobie o jednym komiksie dzisiaj. O, o, właściwie wam opowiem, bo... Tak, ja jeszcze e, nie czytałem, ale ani... zamierzam. Zamierzam nadrobić. A dominić się, do, się dopiero wkręca w komiksie. Ja tak. Przypominam sobie, że takie medium istnieje. <głosy> to tak, tak. Informacja dla wszystkich. Takie medium istnieje i, i ma się dobrze. Ma się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. dobrze. I to nawet w Polsce ma się bardzo dobrze. A komiks, o którym wam opowiemy, to będzie... Pierwszy tomik Flasha, yy, czyli który ma taki fajny podtytuł Cała naprzód. Yy, I to jest tomik, który jest dla mnie osobiście bardzo ważny, bo Flash jest postacią moją ulubioną, jeżeli chodzi o, o uniwersum yy, DC Comics. I prawda jest taka, jeżeli chodzi o, o Flasha, że nigdy nie został w Polsce wydany. Nigdy, przy nigdy przy, przynajmniej ja, ja sobie nie przypominam, próbowałem szukać informacji na ten temat i jakoś nie znalazłem. No i Edmond ostatnio wziął się dość mocno do, do roboty, zaczął od Batmana tak naprawdę wydawać The New 52 w formie... Może warto powiedzieć, co to jest The New 52, bo to też jest ważne. To jest taka seria komiksów, taki reboot tadyzwany. tak zwany. Cały całkowite odświeżenie cał całego uniwersum DC. No i Edmund po prostu zabrał się za wydawanie tych komiksów u nas w Polsce i wychodzi to naprawdę, naprawdę dobrze, bo, bo te tomiki są, są duże, mają bardzo fajne kartki. Są też Je, te drogie. Panele... <grych> no, no, są no, drogie, kurczę, drogie. Sześć za komiks. Ale w środku masz zeszyty, wiem, wiem, wiem, zeszyty. w których jest 6 hmm. od 5 do sześciu zeszytów dość często, no które normalnie kosztowały cię po dychu. I bardzo ładnie oprawione. Więc to wiesz, to nie można w ten sposób też, też patrzeć przez pryzmat ceny, moim zdaniem, na komiksy. Warto jednak popatrzeć to w troszkę innym aspercie. Ja no, no ale o czym jest... Rzecz, no. Że tak naprawdę, tak sobie tak słucham, jak mówisz o tych wydaniach takich papierowych, że to bardzo fajnie powoduje, że znowu zaczyna się czytać papier, tak? Znaczy czytać z papieru bym powiedział, bo wydawałoby się, że media elektroniczne spowodują, że nie będzie się wydawać, praktycznie będzie się od tego odchodzić, a z tego co słyszę, no to właśnie wydania klasyczne na papierze normalnie wracają do, do łask. Mm -hmm. Ale wracają do S właśnie tylko i wyłącznie z tego względu, że są ładnie oprawione, ładnie to tak, wygląda na półce. Tak, no, bo... Warto wspomnieć o DC yy, Deluxe, które też wydaje Eggbond, tak. który jest pięknie oprawiony, dużo ładniej oprawiony niż zwykłe tomy. Yy, to, jest, to jest taka klasyka komiksu. Oni wydają co miesiąc jeden-dwa tomy z DC Deluxe. To są pięknie oprawione Tomy z Obwalutą. Yy, właśnie tak, yy, taka klasyka komiksów, która jeszcze nie, nie została wydana w Polsce. Tak, to prawda. I polecam wszystkim kupowanie. Chociaż umówmy się, ja polecam kupowanie komiksów nie tylko DC, pomimo, że jestem fanem DC. <grych> yy, to, to kupujcie tak naprawdę wszystko, czyli kupujcie baśnie od Vertigo, kupujcie. Daj, no, ja cię bardzo polecam Vertigo. Vertigo jest e, Kupujcie, nie wiem, nawet Marvela, jeżeli ktoś naprawdę chce kupować Iron Man, Kapitany Ameryki i inne takie. Mm. Ale polecam kupowanie Torgala, który nadal jest wydawany i ma parę serii już w tej chwili. Mm. A także innych ciekawych komiksów, które gdzieś tam, bo tego jest naprawdę masa i nie jestem mm. nawet ja. Bardzo dużo robi Mucha Comics. Mm. Takie mniejsze wydawnictwo z Degmontu. Wydają Sagę, wydają... E... Fatal, też takie mniejsze komiksy. Tak, tak, tak. One są generalnie od wydawnictwa Dark, Dark Horse i jeszcze jednego, tylko zapomniałem nazwy aktualnie. I właśnie takie też mniejsze wydawnictwo wydają. Mm -hmm. No to mówię kupujcie komiksy, ale teraz wracając do flasha, bo to jest właśnie o czym ten, ten, ten komiks jest. I to jest dość ciekawe, ten tomik cały jest. Dość specyficzny. Nie będę spoilerował, bo nie lubię tego robić, ale jakoś tam próbę, spróbuję Wam zatreślić o, o, o co w tym biega, więc yy, cała historia w tym tomiku yy, zaczyna się tak naprawdę yy, od tego, że wiemy, że Flash jest Flashem. Po prostu nie ma, nie ma żadnego origina wprowadzenia, że yy, stałeś się bohaterem w taki, a nie inny sposób i. Yy, po prostu teraz musisz się nauczyć kontrolować swoje umiejętności. Nie. To mi pokazuje tak naprawdę czas, kiedy mm, trzeci już Flash, czyli Berry Allen mm, zna swoje, przynajmniej większość swoich możliwości mm, i po prostu ratuje, jak to zwykle bywa, większość swojego miasta. Chociaż ma różne różne przygody. W tym na przykład poznaje, że jest w stanie podróżować pomiędzy wymiarami w pewien sposób. Komiks jest... Nie chcę spoilerować, naprawdę. Ciężko jest też mówić o komiksach nie spoilerując, bo, bo, bo są naprawdę, naprawdę ciekawe. A I o wszystkim by się chciało opowiedzieć, a, a, a nie lubię. Po prostu nie lubię. Wolę, wolę o komiksach tak naprawdę, jeżeli chodzi o historię, o, historii, o, o przy piwie herbacie kawie czymkolwiek takim ale tak naprawdę jeżeli chodzi o zaczęcie z tym komiksem dla kogoś, to nie zna tej postaci, moim zdaniem będzie trudne. No właśnie, o Jest... to chciałem się też zapytać, czy jeżeli ktoś, kto nigdy nie czytał w ogóle DC, e, zacząłby od tego to komiksu, to czy cokolwiek by zrozumiał z tej historii? Z jednej strony, tak, z jednej strony zrozumie tą historię, bo z góry jest powiedziane, że Barry Allen jest mm -hmm. flashem i, i że jest najszybszym człowiekiem na świecie i od razu wiesz, że to jest gościu, który bieda. Yy, więc nie ma, nie ma z tym tak. większego problemu. A z drugiej strony masz trzech fleszy i, i weź teraz zrozum. A z drugiej tak? strony... Tak, tak, tak, tak, a z drugiej strony, pomimo, że nie jest to powiedziane w wprost, że to jest trzeci flasz, to ty jesteś to w stanie jakby wytłumać z pewnych różnych... E, takich twistów fabularnych. Na przykład, o, w, w, w, jest, jest cała taka scenka, właściwie cały jeden zeszedł, w którym e, Flash walczy z niejakim Captain Coldem. No i dla osoby, która jest totalnie nieobecna w komiksach, e, jeżeli chodzi o mm, o Flasha, no to dla niego to będzie następny przystępca, nie? Po prostu. Flash musi go złapać i tyle, i, będzie, i wszyscy wygrają. A, a dla kogoś, kto zna to całą historię, to wie, że Captain Cold to jest e, największy wrót, tak naprawdę prócz tam doktora Zuma i innych, innych, innych postaci to jest jakby pierwsza, pierwszy taki super złoczyńca, który e, od razu swoją intuicją rozpoznał, że e, Flashem jest Barry Allen, a nie jakiś inny, inny człowiek. Mhm. Więc to jest taki największy, największy wróg właśnie właśnie Flash'a. No i mówię, dla osoby te, takie, takie twisty, nie, to są ważne, bo tam na przykład jest powiedziane, że walczyłem z tobą tyle razy i teraz nadal jesteś kimś innym, nie, no i dla kogoś, kto nie czytam, no to będzie się zastanawiał, o co tutaj chodzi, nie. Chciałbym poznać wcześniejsze historię, nie. Może to jest taki w pewien sposób zabieg może zrobiony, że dla osoby, która nie zna, to żeby zaczęła, ej, zobacz, tutaj były poprzednie części, więc przeczytaj to, co było wcześniej. to że było po angielsku, ale co z tego? Yy... <grym> mm, ale z drugiej strony, no nie wiem. Mi się wydaje, że to nie jest łatwa i odpowiedź, czy da się, czy nie da. Wszystko zależy od tego, czy to, czy ktoś naprawdę chce spróbować. Bo ja polecam zaczynanie, może nie od Flash'a akurat, bo jeżeli ktoś chce zacząć w ogóle z historię całą z DC Comics, to zaczynajcie od tak, Batmana. Tak, okay. I mówię Myślę to serio. Też o tym. Batman byłby najlepszym pomysłem. Bo tam wszyscy wiedzą, kim jest Batman, wszyscy znają tą postać, mniej więcej wiedzą kto jest jego głównym przeciwnikiem? Chociaż też na początku miałem problem z jego sojusznikami, bo tam było, ro, byli robiny. To prawda. I, nie wiem, z czterech robinów było. To prawda jest trzech, trzech jeżeli trzech. dobrze pamiętam właściwie cztery, cztery, no bo jeżeli jeszcze liczymy dziewczynę, no, ale to, to... W ogóle to dowiedziałem się ostatnio, że Batman ma dziecko, więc no, było ciekawie. No właśnie. <laughs> tak, to Wiecie, komiksy, komiksy, w ogóle całe fabuły komiksów to są gorzej niż telenowela. Eee, często. A, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś chce zacząć to naprawdę od, od Batmana. I Dominik, ty też zacznij od Batmana, bo tam poznasz całą historię. Często też jesteś w stanie gdzieś tam poznać i Flasha i, i innych superbohaterów, no bo jednak to, to Liga Sprawiedliwych się ze sobą łączy, nie? To znaczy, ja nie wiem, czy nie lepszym pomysłem by było zaczynanie od tych starszych, klasycznych komiksów, właśnie od tego DC Deluxe. Być może tak, ale co mówisz, o powrocie Batmana? O powrocie Batmana, o Ziemi 1. Przepraszam, przepraszam. A, źle powiedziałem. Powrót murecznego rycerza. Tak, tak, tak. O Ziemi 1 mówię. Mówię o azylu Arkham. A, Ziemia, tylko wiesz, Ziemia 1 też jest specyficzny. Tak, pod, tak, to pod, jest ten. całkowicie inna historia. Bo to jest alternatywny mm. świat. Dla kogoś, kto nie wie, że to nie, nie rozumie tego. Ziemia jeden może nie. Ziemia jeden to później. Tak, Gdzieś tam a, powiedzmy. No, no, na przykład narodziny demona, z... tak? Wtedy... Narodziny demona, no. tak. Narodziny demona może dla osoby troszkę z większymi nerwami, chociaż wiem, że nie wszyscy lubią to zabójczy, zabójczy śmiech, tak? Żart. Zabójczy żart. Zabójczy żart. Zabójczy żart. Mm. Nigdy nie, nigdy nie czytałem tego w ogóle komiksu po polsku, tylko, ty, tylko w wersji oryginalnej. I, i, I sam muszę go zakupić właśnie w, w, tutaj w naszym rodzinnym języku. Hmm. Ale tak, to te, te komiksy, o których mówisz, może też, też nie są głupim pomysłem, żeby od tego zacząć. Hmm. No ja się czuję zachęcony. Na pewno się czuję zachęcony i y, chętnie rozwinę moje y, zainteresowania ponad Turgala i to tu i Atomka. No i ja od siebie zawsze polecam Vertigo, jeżeli nie chcesz brnąć w superbohaterskie komiksy z telonoweli, nie? Znaczy przyznaję, tak, tak jak słuchałem was, przesłaniało mi się o innym tytule, może pamiętacie taki był crowdfundingowy projekt przygody Iwana Kotowicza, jakoś tak. Bardzo ciekawy komiks. to jest jakaś nowa marka, yy, chyba jest tylko jeden aktualnie zeszyt i mam go, niestety kupiłem go, no, tak trochę przeoszczędziłem, wziąłem go w cyfrowej edycji i żałuję że nie wziąłem y, w takiej no, papierowej. Ale zainteresujcie się, bo to jest całkiem ciekawe, takie sci-fi, takie no, postać jest przede, przede wszystkim bardzo interesująca. Ja sobie go odświeżę i może na następnym odcinku opowiem. Fajnie by było. No Czyli wiecie, coś tam wiecie... czytałem, to nie no. jest tylko, że no, Czytałeś tu, tu serą, ta ja tam, ta, nie? A to już jest więc będzie zadowolony. Dobra no to kącik komisowy sobie zamkniemy z takim troszkę niepłynnym przejściem. I zbliżamy się do końca. I zbliżamy się właściwie do końca. Słuchajcie, moim zdaniem ważne, żebyście wiedzieli. Możecie do mnie pisać na Twitterze, bo to jest bardzo ważne. Jak macie jakikolwiek problem, nie wiem, opinię, chcecie coś mi przekazać, to po prostu stu, szukajcie kawaler Piotr Pyl na Twitterze. Znajdziecie mnie też pod tym samym nikiem na Xboxie, ale, ale Twitter jest dla mnie ważniejszym medium. Do, do Huberta też można na Twitterze zapisać. z tak? tego co wiem. Ja się mało udzielam na Twitterze, ale cały czas jestem, więc jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Ja również że w... W nasze niki Twitterowe będą y, w opisie odcinka. Tak, będą w opisie, tak, się, tak, Będą w opisie no to... odcinka. Tak, także kontakt będzie ułatwiony. Tak, po moim zdaniem nie ma sensu, może podawać maila, tak jak mówiłem na początku odcinka, ale uznałem, że może mail nie jest najlepszy, w pewnym sensie na chwilę obecną. Twitter nam wystarczy. Nie, nie będziemy mieli na początku chyba dużo słuchaczy. <śmiech> przede wszystkim, chyba, że nas... przede wszystkim za, yy, zapraszamy na naszą stronę gierkowcy.pl a, a, można... Oczywiście zapomniałbym. Tak, ale ja nie zapomniałem. <laughs> tam będziemy pisać aktualne odcinki, tam będzie fit. Yy, Także mam nadzieję, że uda nam się też technikalia pokonać i. No, na razie się, jest working progress. Tak, to wszystko jest. Wszystko jest working progress. Tak, uczymy się tego i yy, będziemy wszy wszystkie takie standardowe y, technologie wdrażać. Dokładnie. Dokładnie. Tak więc bardzo dziękuję wam chłopaki za to, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Dziękujemy słuchaczom, że nas słuchali. Dokładnie, dziękujemy, że wytrzymaliście godzinę z nami w ogóle. Sukces. O ile ktoś wytrzymał, bo jeszcze nie wiadomo. Okaże się. Tak, okaże się. Zawsze, zawsze, zawsze stworzymy jakiś wątek pozdrowieniowy. <głos> tak, tak jasne. <głos> Oczywiście. Dobra. No to dzięki dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień. Tak jest, do usłyszenia. No cześć, cześć.